Lekcja 2. E. Ćwiczenie 4. Aleja Mickiewicza 28. Ulica Starowiślna 17. Ulica Szewska 3. Ulica Sienna 12. Plac Mariacki 5. Rynek Główny 7 Ulica Radzikowskiego 29 Plac Szczepański 13 Ulica Świętej Anny 23 Ulica Straszewskiego 11 Ulica Pachońskiego 19 Ulica Szeroka 18, Ulica Wąska 16, Ulica Kościuszki 22, Plac Wszystkich Świętych 6, Plac Wolnica 8, Ulica Brzoskwiniowa 6, Ulica Pszona 27. Ulica Grzegórzecka 6 Aleje Trzech Wieszczów